wersety. Pierwszy z Ewangelii Jana z działu 8. Od 34 do 36. Wiersza, Jana 8. 34-36. Jezus im odpowiedział,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 6 rozdział, wiersz 12. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 12. Wszystko, y, drugie zdanie konkretnie mam na myśli: wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. I jeszcze z drugiego listu Piotra. Drugi rozdział, wiersz 19. Drugi list Piotra, drugi rozdział wiersz 19. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje? pewien znajomy do mnie zadzwonił powiedział, że jego syn ma problem z alkoholem i czy mógłbym z tym synem porozmawiać. I tak się zdarzyło, że przyszedł. Nie był to młody chłopak, dorosły mężczyzna, dzieci, dom i tak dalej. I dwie godziny rozmawialiśmy na temat alkoholu, w zasadzie na temat tego w jaki sposób się od niego uwolnić. Jego ojciec wiedział, że ja sam miałem problemy kiedyś i z alkoholem, i z różnymi środkami odurzającymi. Byłem ćpunem przez 10 lat, co też jakiś ślad we mnie pozostawiło. No i tak zaczęliśmy rozmawiać i też mówiłem o tym, że Pan Jezus mnie uwolnił i przez te 24 lata już mnie ani nie ciągnie, ani nie jestem zniewolony w ten sposób. I dlatego też i właśnie pomyślałem, żeby coś na ten temat poszukać w Biblii i spróbować to w jakiś sposób uporządkować. <śmiech> A więc takim pierwszym krokiem byłoby to, co teraz czytaliśmy, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Pierwsi ludzie od momentu, kiedy zgrzeszyli, zaczęli potem powtarzać ten grzech. Trzeba powiedzieć, że grzech ma to do siebie, że on się ciągle powtarza i że nie możemy jakby tego przerwać. To chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Zauważamy, że robimy rzeczy, których nie chcielibyśmy robić, a jednak robimy. I to się ciągle powtarza. Nie chcę tego, ale to robię. I nawet Apostoł Paweł, jak niedawno rozważaliśmy w liście do Rzymian, mówi, To, czego nienawidzę, to czynię. Czyli nawet może być tak, że ja wewnątrz to oceniam, to jest złe. No ale niestety nie umiem tego nie robić. To jest takie wewnętrzne rozdwojenie, które jako ludzie wierzący szczególnie zauważamy. W samych sobie. Ale tutaj chodzi w tym zdaniu, Pan Jezus mówi, kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu, że to oddalenie od Boga, czy przeciwstawienie się Bogu, co my się rodzimy już z, tą, z tym właśnie, z tym błędem w nas, czy z tym skrzywieniem, które jest w nas, e, powoduje to, że jesteśmy, nadajemy się do piekła. I teraz e, Bóg dał Syna, który za te nasze e, grzechy właśnie został ukarany, jako ten, który był bezgrzeszny i teraz e, każdy, kto w to uwierzy staje się wolny Bóg e, e, jakby decyzją sądową e, ogłasza niewinny i moja dusza jest czysta przed Bogiem tak to jest napisane jeśli Syn wyswobodzi, czyli uwolni od tej winy, od grzechu prawdziwie będziecie wolni i to jest to szczęśliwe położenie wszystkich ludzi nawróconych jestem wolny tak jak to w jednej pieśni śpiewamy wolnym ja właśnie wolny od potępienia nie jestem zniewolony przez grzech Nie jeden może powiedzieć, robiłem to, ale już nie robię, bo uwierzyłem w Pana Jezusa. Duch Święty dał mi siłę, żeby to zostawić. Ale też z drugiej strony patrząc, czy to oznacza, że już nie powielamy żadnego grzechu? Niestety nie. I rozważając liczb do Rzymian, także o tym mówiliśmy, dlaczego tak Bóg to sprawił. Dlaczego tak się nie stało, że każdy, kto się nawrócił, ma odpuszczone wszystkie grzechy i już nigdy więcej nie grzeszy? Dlaczego nie jesteśmy bezgrzeszni? Bóg pozostawił tę walkę jak gdyby w naszym życiu, <śmiech> czy to zmaganie starej natury i nowej, bo ta stara e, nie została, jakby nie wyparowała z nas, ona dalej w nas istnieje. <śmiech> e, Chodzi o to, że mamy być ciągle zależni od Boga i wybierać to, co Boże, krzyżując to, co jest cielesnego. Tak jak to czytamy w niejednym miejscu. Umartwiajcie to, co jest w waszym ciele. To, co jest grzeszne. I tam są te rzeczy wymienione. A więc Chrystus nas uwalnia. Kto przychodzi do Pana Jezusa z prośbą o przebaczenie grzechów, ma je raz na zawsze. I jest wolny choć tak jak widzieliśmy to w tym liście dokonującym, mamy wezwanie do tego, żeby nie dać się niczemu złowić. Galacjan jest napisane. 5 rozdział 16 wiersz. 5 rozdział 16 wiersz list do Galacjan. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie poważali rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Abyście nie czynili tego, co chcecie. A więc jesteśmy zbawieni, a jednak ciągle mamy ciała, które mają tendencję do tego skręcania w złą stronę. I y, okazuje się, że możemy y, nawet czynić, tak jak tu jest napisane, abyście nie czynili tego, co chcecie, że chcemy rzeczy, które są złe i robimy je. To jest cielesność, natomiast jest też i to, co duchowe w nas, mamy według ducha postępować. To znaczy rozpoznajemy, że istnieje konflikt w nas samych, z którym się zmagamy w ciągu naszego życia wiary. To prorok Jeremiasz napisał, 17 rozdział, 9 wiersz, że zepsute jest serce bardziej niż wszystko inne. Czyli to ludzkie serce przez to, że oddaliło się od Boga natychmiast się zepsuło i ono dalej takie jest. Teraz czytamy w tym szóstym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, dwunasty wiersz. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Oczywiście to wszystko wolno nie odnosi się do wszystkiego, bo tu jest pewien pewna myśl jest zawarta. Chodzi o to, że wierzący może wszystko, może się upijać, czy może się narkotyzować, bo mu wolno. Oczywiście, że nie o tego rodzaju wolność chodzi. Chodzi o rzeczy, które są moralnie obojętne, czy jem wieprzowinę, czy nie. To nie ma żadnego znaczenia dla Boga. Są ludzie, dla których to ma znaczenie i oni to sobie ważą. Ale tu jest ta myśl, że nawet pozwalając sobie na pewne rzeczy na przykład używanie alkoholu nie jest złe Biblia nie zabrania używania alkoholu natomiast można go nadużywać i to jest grzech I czytamy właśnie lecz ja nie dam się niczym zniewolić, a więc jest to po naszej stronie teraz, żeby tego co możemy nie używali w sposób zły widać, że to raczej chodzi o pokarmy to 13 wiersz to mówi dalej pokarm jest dla brzucha, brzuch nie jest dla ale zaraz będziemy o tym mówić <śmiech> e, a więc powinniśmy być tutaj wyczuleni czy jest coś co może samo w sobie nie jest złe a jednak uzależniło nas czy staliśmy się uzależnieni od tego e, oczywiście mogą być rzeczy złe które wypuścimy spod kontroli i opanują nas. I jako ludzie wierzący możemy coś takiego przeżywać. E, teraz chciałem tych parę rzeczy wymienić, e, które są dosyć powszechne. E, jedną z tych naj, naj, najbardziej popularnych rzeczy jest właśnie alkohol, e, który używany źle czy w nadmiarze e, po, rodzi e, mnóstwo e, problemów. Życiu. I o tym też czytamy w Biblii, ten człowiek, z którym rozmawiałem, o którym wspomniałem, zapytał w ogóle, czy picie to jest coś złego? No więc przeczytałem mu z pierwszego listu do Koryntian, szósty rozdział, ten wiersz dziesiąty, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc pomiędzy innymi rzeczami tutaj są pijacy, czyli ci, którzy piją za dużo. Czy za często. Myślę, że tu trudno jest ustalić jakąś miarę. Ja też nie chciałbym żadnej miary ustalać. Ale jeśli ktoś codziennie musi wypić piwo, to jest to już oznaka jakiejś słabości. W tym. I y, widzimy, y, jest to wymienione pośród grzechów, a więc pijaństwo jest grzechem. Y, w liście do Tytusa. Y, list do Tytusa, pierwszy rozdział, siódmy wiersz. Jest napisane, y, pod koniec tego zdania, nie oddający się pijaństwu. Albo drugi rozdział, trzeci wiersz, też listu do Tytusa, pod koniec tego wersetu, o starszych kobietach jest napisane, że mają nie nadużywać wina. Filipian 2,3 List do Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, ósmy wiersz, o diakonach, czyli o tych, którzy w jakikolwiek sposób służą wśród wierzących, nie mają być nałogowymi pijakami. Więc już jest konkretnie powiedziane, że są w ku temu i nie potrafią przestać. To właściwie dosyć szokująco brzmi, że jakby w takim aż stopniu jest tutaj napisane. Nie nałogowi pijacy. Przede wszystkim dlatego, że w, w, w basenie Morza Śródziemnego ogólnie rzecz biorąc wina, używa się powszechnie do stołu i to jest rzecz ogólnie przyjęta. Dlatego też nie samo używanie wina jest tutaj piętnowane tylko właśnie już nadużywanie. Jest wiele innych miejsc, między innymi w 3 Mojżeszowej też jest o kapłanach, którzy, kiedy mają się zbliżać do Pana, nie mają być pod wpływem alkoholu. To jest trzecia Mojżeszowa, 10 rozdział, 9 wiersz. A więc ogólnie widzimy w Biblii pijaństwo jest potępione i widzimy, że jest to bardzo powszechny grzech, wokół nas, wielu ludzi nie potrafi sobie dać rady i e, niejeden e, też i e, tego rodzaju e, rozmowę miałem chciałby przestać, ale niestety nie może. Czyli jest to coś, co w pewnym momencie staje się silniejsze niż własna wola i już nie potrafimy od tak po prostu przestać. Do tego się stopniowo dochodzi, a więc jest to e, grzech, który zniewala który czyni, stajemy się niewolnikami jeśli to, w to wpadniemy też jest napisane w liście do nie upijajcie się ale bądźcie pełni ducha czyli człowiek pod wpływem e, alkoholu e, zachowuje się w sposób zły czy nie w rzeczy niewłaściwe człowiek pod wpływem ducha świętego Jak gdyby jest, przekracza swoje własne ludzkie słabości i jest narzędziem w rękach Boga. Aby, a więc być pełnym Ducha, to jest nasz cel, nie tylko nie iść do piekła, naszym celem jest być pełnym Ducha. Czyli, że Duch Święty działa w nas, przez nas w sposób nieskrępowany, w żaden sposób, niezasnucony. I jestem pewien tego, że kto rzeczywiście nawraca się to staje się wolny od tego rodzaju grzechu. Zawsze można być kuszonym. To jest prawda. Zawsze można upaść. To też jest prawda. Tym niemniej to nie jest tak, że człowiek nie jest w stanie tego pokonać, ponieważ jest mnóstwo świadectw i też takie czytałem czy widziałem że są ludzie, którzy właśnie wyznając ten grzech, zwracając się do Boga, mają siłę do tego, żeby zostawić to, odwrócić się i już nigdy nie wrócić. Na moim weselu było trzech abstynentów, ponieważ nasze wesele było bez alkoholu i akurat z pracy było trzech, trzech byłych alkoholików, Później okazało się, że już po jakimś czasie, że żaden z nich w tym nie wytrwał. Ludzka wola to jest za mało. Czy nawet jakiś przewodniczący tutaj anonimowych alkoholików z okolicy teraz jest zupełnie wykolejonym człowiekiem. Po prostu nie wytrwał w tym. To, to, to co czytaliśmy, Chrystus, kiedy nas uwalnia, naprawdę stajemy się wolni. innym grzechem, o którym <śmiech> Biblia mówi <śmiech> jest obżarstwo. Chciałem podać przykład Ewangelia Łukasza 21 rozdział 34 wiersz Baczcie na siebie Łukasz 21, 34 Aby serca wasze nie były pociężałe skutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ówdzień was nie zaskoczył. Tu konkretnie chodzi o tych żyjących w czasie ucisku. Tym niemniej obżarstwo i opilstwo jest grzechem, który może i nas dotyczyć. Czyli pijemy za dużo albo jemy za dużo. Może w Polsce to trochę Trudno zauważyć, ponieważ jesteśmy kulturą zbliżoną do arabskiej, to znaczy jedzenie jest bardzo ważne i zawsze to, ten stół musi być zastawiony. Tak już to mamy wpisane w nas. Tym, tym niemniej, jeśli jest przesada, można powiedzieć, w tym, tej ilości czy jakości, czy jeszcze jakoś, żeby to było nie wiadomo co szczególnego, Możemy być właśnie pod niebezpieczeństwem tego, że wchodzimy w grzech, który się nazywa obżarstwo, gdzie jedzenie staje się pewnego rodzaju kultem czy bożkiem. I też i tutaj jest napisane w tym liście do Koryntian, 6 rozdział, pokarm jest dla brzucha, brzuch dla pokarmów. Ktoś powie, no po to to jest. Ale tu jest napisane, Bóg zniweczy jedno i drugie. Czyli tak naprawdę yy, i Ta, ta rzecz do jedzenia i ten cały układ pokarmowy, tak można powiedzieć, to jest marność. To w ogóle nie jest rzecz warta, żeby się jakoś w, w tym, e, nad tym się zatrzymywać, czy to e, jakoś, e, robić z tego wielką rzecz. E, faktem jest też, że każda wielka cywilizacja, Grecja, Rzym, czy Babilon, czy obecnie ta, w której żyjemy, też zmierza ku temu. Te wielkie kultury, czy wielkie cywilizacje, czy wielkie mocarstwa zakończyły się e, rozpasaniem, e, pijaństwem, obżarstwem, e, imprezowaniem, dzisiejszym językiem mówiąc, zakończyły się właśnie hulaszczym życiem. Upadły. Królestwo Babilonu upadło za Belsazara w momencie wielkiej uczty. I to też ma nam dużo do na powiedzenia. Następny punkt: narkotyki. Nie znajdziemy w Biblii takiego słowa, ale na pewno można to podciągnąć pod to, co tutaj czytamy. Nie dam się niczym zniewolić. Czyli coś, substancja, środek co kontroluje moje życie, co muszę mieć, bo bez tego nie mogę żyć. Szukanie jakiegoś szczególnych doznań, jakiejś ulgi, przyjemności, silnego doznania, to jest właśnie przez te różne środki. Tych środków jest mnóstwo i można powiedzieć, co chwilę są nowe, następne, że coraz trudniej jest to wychwycić są takie środki, z których jest bardzo trudno wyjść, na przykład kokaina czy heroina. To nie jest proste po prostu przestać, ponieważ te, e, organizm się tak silnie uzależnia, że ma e, no, wstrząsające objawy zwrotne, kiedy się przestaje brać. Dlatego lekarz przepisuje potem środki, które mają podobne działanie, ale są, no, nie jest to tak silny narkotyk, po to, żeby organizm przyzwyczaić do tego, że on ma coraz mniejsze dawki. Jest to długi proces leczenia. Tym niemniej, też to czytałem, są osoby, które nawracają się, szukają pomocy u Boga i wychodzą z tego. Więc też są zwycięstwa. Nie jest tak, że człowiek nie jest w stanie z tego wyjść. Też czytałem nawrócenie takiego człowieka, który... Mm. E Polski, który właśnie produkował też, był producentem narkotyków, gdzieś szukał tych składników i trafił nareszcie na, do jednego punktu, gdzie kiedyś brał te materiały, a okazało się, że to małżeństwo już było po terapii, byli to ludzie nawróceni i on tam usłyszał Ewangelię i ta gospodyni pościeliła mu czyste prześcieradło i on był wstrząśnięty. To mnie starego ćpuna położyli na czystym prześcieradle i to tak nim poruszyło, że po prostu poszedł za tym, co oni mu mówili ostatecznie wyszedł z tego no a więc mamy dzisiaj te przeróżne środki tak zwane miękkie czy twarde, narkotyki w każdym razie to wszystko zmierza do tego, żeby opanować nas, zniewolić na pewno jest, że za tym stoi diabeł szatan jest tym, który chce nas w jakiś sposób usilić który chce, żeby tego człowieka, no Zniszczyć, żeby ktoś stał się niewolnikiem grzechu. Ale są, jest wiele dobrych świadectw, i też sam to mogę powiedzieć ze swego życia: że Bóg daje wyjście i rzeczywiście daje siłę do tego, żeby wyjść z tego rodzaju uzależnień. Być może jeszcze trzeba wspomnieć Hazard. Niektórzy się tak wciągają w krew karty na przykład, czy ruletka, czy coś. Że te, e, cały czas liczą na, na jakąś, jakąś łudę wygrania i tak się w to wciągają, że zastawiają e, całe swoje domy, czy firmy. Taka rzecz kiedyś miała miejsce w Jaruszowie nawet. E, także jest to coś, co człowiek ulega. Młodzi są bardzo narażeni na gry komputerowe, które są wciągające, są kolejne poziomy i coraz swobodniejszy dostęp do mediów powoduje to, że coraz trudniej rodzice mają nad tym zapanować. U mnie w domu akurat tak było, że to, to zawsze było pod kontrolą co, co dzieci oglądają i, i w jakim czasie i właściwie każdy miał swoją godzinę na na używanie internetu, no, wraz z osiągnięciem pełnoletności to się zmieniło. Ale tu naprawdę potrzeba mądrości i siły do tego, żeby się umieć przeciwstawić. Jest taka gra na przykład Settlersi, czy Settlers. Jest to właściwie gra strategiczna, tworzenie sobie takiej tam cywilizacji, jakieś wioski, produkcji. No, coś takiego bardzo wciągającego, ale to może samo w sobie nie jest złe ale to zabiera mnóstwo czasu, ponieważ żeby wejść na wyższy poziom, trzeba ileś godzin przy tym spędzić. Żeby być mistrzem, no to praktycznie nie, nie wolno odchodzić od monitora. A więc widzimy, jak to działa. Jest to taki, taka sieć, taki magnes, który przyciągnie i ma pochłonąć. Tak, tak to działa. A więc hazard, czy lotto nawet, jeśli ktoś cały czas wypełnia kupony, liczy na to, że wygra. A przecież my wiemy, że to Bóg jest tym, który sprawia, że mamy cokolwiek. Właściwie to byłaby taka wygrana od, od szatana. Pornografia jest to rzecz bardzo obecnie łatwo dostępna. Kiedyś, jeśli tak szukać w Biblii jakiegoś przypadku czy przykładu to kiedy Dawid wyszedł na dach swego domu i zobaczył tę kobietę to można powiedzieć dzisiaj nie, nie trzeba wychodzić nigdzie. Przez media mamy dostęp do wszystkiego co tylko można chcieć zobaczyć. Czy mamy przykład tego młodszego syna, który poszedł i w tym wielkim mieście żył rozwiązłe życie i jest to tak, że wielkie żniwo, jest wielki przemysł, który zajmuje się produkcją tego rodzaju materiałów, czy gadżetów. Job napisał, zawarłem umowę z moimi oczyma, że nie spojrzą pożądliwie na kobietę. To rzeczywiście piękne przymierze. I musimy przyznać, że jest to e, dla braci, którzy są mężczyznami bardzo e, trudne wyzwanie. Tym niemniej e, Bóg nas nie pozostawił samych w tym. I daje też siłę do tego, żeby e, te oczy odwrócić, albo nie iść tam, czy nie wchodzić w coś, co jest grzechem. E, są ludzie uzależnieni od pornografii. Czyli nie, nie potrafią przestać patrzeć. Ale przez modlitwę można z tego wyjść. Więc widzimy, to nie jest coś, co jest daleko od nas i nas całkiem nie dotyczy. Jest coś takiego, jak nowa jednostka chorobowa, nazywa się to fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu. Czyli ciągłego trzymania tego czegoś w ręku, ciągłego kontaktowania się, ciągłego sprawdzania czegoś. Wiemy, że w telefonie teraz mamy wszystko. Wszystko, co i pogodę, i, yy, i mapę, i rozmowy, i wiadomości, i, i filmiki. No wszystko, co tylko można chcieć. Wszystko mamy. Yy, nawet pracę domową z Polskiego można odrabiać z pomocą telefonu. Wszystko jest w jednym urządzeniu. To sprawia, że my ciągle to urządzenie mamy w rękach. Ciągle. Yy, teraz, kiedy rozpoznać, że się jest już, yy, że się wpadło w ten że się jest fonoholikiem? Czy ja tylko jeszcze normalnie używam urządzenia? Chyba jest dosyć cienka granica, ale taki ciągły przymus kontaktowania się, czy prowadzenia e, mało istotnych e, jakichś tam SMS-ów jest przejawem tego, że już żeśmy zaszli za daleko. E, swoją drogą, czytałem, że Polacy są przodującym narodem w Europie, jeśli chodzi o wysyłanie wiadomości. Przewyższamy inne nacje. Tyle, y, y, właściwie mało istotnych rzeczy cały czas przepływa. Kiedy telefon leży, to jest pik, pik, pik. pik. Ciągle coś się pojawia. Coś to trzeba zajrzeć i, i się nad tym zatrzymać. <śmiech> właściwie dla ponoholika najgorszą rzeczą to jest to, kiedy nagle rozładuje się bateria. Nie ma możliwości naładować albo... Nie ma zasięgu do internetu. Najgorsza rzecz. To jest przejaw tego, jeśli wpadam w panikę, bo nie mam telefonu przy sobie, to znaczy, że już jestem od tego urządzenia uzależniony. Bo okazuje się, że czy w czasie jazdy samochodem, czy w czasie posiłku, czy obojętnie w czasie czego ciągle ten telefon musi być w ręku. To jest przejaw właśnie tego uzależnienia. Nawet jest taka choroba w neurologii ekranoza. To znaczy, że mózg, który lubi kolorowe bodźce, bardzo, jak gdyby się znowu uzależnia, czy lubi to, to mieć tego rodzaju doświadczenie, czyli kolorowy monitor. Stąd jakaś terapia jest z tego, żeby włączyć sobie sepię w telefonie, czyli zrobić blade kolory. A jeśli to możliwe, to zależy od aparatu zrobić czarno-białe. Podobno to już samo powoduje, że nie tak chętnie patrzymy, no bo tak jest wszystko szare. Teraz widzimy, że te te rzeczy mogą nas, mogą niszczyć nasze życie, czy psuć nasze wzajemne relacje. Jeszcze nie wspomniałem o pracoholizmie, też miałem coś na ten temat powiedzieć. To to jest pracoholik? To jest ktoś taki, kto Jeśli odpoczywa, to ma wyrzuty sumienia. Albo musi mieć zawsze pracę, zabrać pracę do domu. Albo czas, który niepoświęcony jest na pracę, uważa że za czas zmarnowany. Może to jest też znowu trudno rozróżnić, czy ktoś jest pracowity, czy już jest w jakiś sposób wąsko myślący tylko o pracy, że to jest jedyny cel życia wiemy, że apostoł Paweł pracował na przykład w pewnym momencie mówi dniem i nocą, żeby dla nikogo nie być ciężarem, więc sam fakt pracy po godzinach nie jest niczym złym natomiast życie tylko pracą jest na pewno minięciem się z celem tego życia Pan Jezus sam powiedział że nie tylko chlebem człowiek żyje, oczywiście za słowem chleb stoi to jak go zdobywać A więc nie tylko żyjemy tym, żeby żyć, że sam Pan powiedział, że nasze ciało, e, ciało to coś więcej niż e, jedzenie. Tam jeszcze słowa ubrania. Może bym tego nie pomylił. nie troszczę się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Mateusz 6,25 A więc okazuje się, że w rzeczy, która sama w sobie jest dobra i Bóg nakazał, aby pracować, można też y, pójść y, za daleko. I teraz, kiedy mówimy o tych y, różnych... Y, powiedzmy, rzeczach, które chcą nas usiedlić, czy zniewolić, to musimy powiedzieć, że przy każdej z nich potrzebujemy Bożej pomocy, potrzebujemy to w ogóle wyznać jako grzech Bogu, prosić Go o przebaczenie i prosić Go o pomoc w uwolnieniu się od tego. Tak czytaliśmy też i o tym w drugim liście Piotra, o tych, którzy są ludźmi religijnymi, ale nie są ludźmi nawróconymi, a już na pewno nie są ludźmi duchowymi, którzy obiecują wolność tym, którzy przyszli jako nowi, ale sami są niewolnikami zguby. Czyli ci, którzy są jak gdyby tymi, no, jak ich określić, prowadzącymi, o których tu jest mowa, ludźmi religijnymi e, sami tak naprawdę są uwikłani w grzech i tych, którzy przychodzą jako nowi, sami uwikłają w grzech e, m, mówiąc w sposób wyniosły jak jest to puste, jak jest to opisane w 18 wersecie nęcą przez rządze cielesne czyli ta mowa jest tak naprawdę nie święta ale zmysłowa i mm, okazuje się, że potrzebujemy czegoś takiego uzależnienia się od Boga. Bo jeśli powiemy o kimś, kto jest uzależniony, to znaczy, że on myśli o tym, tylko to chce robić, tylko temu jest poświęcony i nie umie przestać. To teraz, gdybyśmy to odnieśli do Boga, do Pana Jezusa, to bardzo mi się cieszył, gdybym tak mógł widzieć, że Ludzie wierzący nie potrafią przestać myśleć o Bogu. Nie potrafią przestać mówić o Bogu. Nie potrafią przestać żyć dla Boga. Nic tylko o Bogu. To jest coś pożądanego. Zresztą sam Pan Jezus to powiedział. To jest właściwie streszczenie Starego Testamentu. Ewangelia Marka. 12 rozdział 30 wiersz będziesz więc miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, z całej siły swojej ja bym to tak zastąpił te słowa żeby to dla nas było jaśniejsze o co chodzi a więc wszystkie Twoje uczucia skierowane na Boga serce Dalej, wszystko, cała Twoja wola, decyzje skierowane na Boga, czyli dusza. Myśli, a więc myśli, wszystkie myśli związane z Bogiem. Z całej siły, więc nasze ciało. Każde poruszenie mięśnia jest związane z Bogiem. Robi to dla niej. To by było... Rzeczywiście bardzo pożądane, gdyby Gdyby tak wyglądało Nasze życie. A więc dobrą rzeczą jest Być uzależnionym Od Boga. Być uzależnionym od Pisma Świętego. Zawsze mieć je blisko. W pracy, w samochodzie W sypialni obojętnie, żeby zawsze móc zajrzeć. To jest bardzo zdrowe uzależnienie właśnie być blisko Boga, ponieważ ta księga oddala od nas grzech, bo inaczej to grzech oddala nas od tej księgi. I dlatego e, potrzebujemy cały czas wzmacniać się w wierze, bo inaczej mamy zawsze tendencję do opadania w dół. Trzeba cały czas, e, można powiedzieć to, ten balon pompować, bo inaczej to powietrze uchodzi i spadamy niżej. A więc potrzebujemy wzmacniać się we wierze i wzmacniać się w Panu, e, żeby też nie ulec żadnemu uzależnieniu się, ponieważ e, to uzależnienie zawsze niszczy naszą relację z Bogiem, ale też i razem z wierzącymi. Myślę, że Pan Jezus jest przykładem najlepszym tego, co to znaczy być uzależnionym od Boga, czy też co to znaczy być wolnym, czy niczym niezniewolonym. On, u Niego wszystko było harmonijne, wszystko było zrównoważone i mm, Nie miał, można powiedzieć, żadnej słabości w niczym, żadnej rzeczy nie ulegał. Nawet kiedy był głodny i kusił go diabeł. Widzimy, że nawet i wtedy nie, nie, nie zgrzeszył, nie stawił, żeby te kamienie stały się. A więc to jest dla nas cały czas ten najlepszy, najlepszy przykład. Zajrzeć tam, gdzie zaczął się grzech, to znaczy Adam i Ewa. I tak właściwie y, od tego czasu ciągle na nowo rozmnaża się to zło na ziemi. I kiedy y, Bóg zapytał, wołał do Adama, gdzie jesteś, to On właśnie już wtedy y, był człowiekiem pogrążonym w grzechu. I ta sprawa ciągle na nowo y, się rozwija coraz dalej i mamy następnego potomka Adama, raczej się Kaina, który już y, zabija swego brata i tak dalej. To rośnie coraz gorzej. Widzimy właśnie y, tą rzecz, ale wracając do tej myśli, kiedy Adam właśnie był wolny, to co Zbyszek na początku y, czytał, żeby... Człowiek, który, który jest uwolniony przez Boga, być prawdziwie wolnym, to tylko Chrystus może nas uwolnić. I nikt inny, tylko Syn, który pozostaje w domu na zawsze, może nas uwolnić. Nie kto inny, sami ze siebie nie możemy się uwolnić. Nikt z nas, mówiąc obrazowo, nie jest w stanie się podnieść z krzesłem do góry sam, to tylko może ktoś inny, ktoś silniejszy od nas, może nas podnieść z krzesłem do góry i to może uczynić Pan Jezus i tak samo i e, tych pierwszych ludzi, tylko Bóg mógł podnieść z tego stanu i tak jak żeśmy słyszeli o tych sytuacjach prawdziwych świadectwach to tylko Bóg może wkroczyć w sytuację i uwolnić e, pijaka z pijaństwa narkomana z narkotyków e, pracoholika z pracy Tego, który nadużywa wszelkich innych, yy, tak przykład tak jak jedzenie, jest też oczywiście grzechem, yy, też może go uwolnić. Yy, I kiedy Adam zgrzeszył razem z żoną, to mamy napisane to w pierwszej księdze Mojżeszowej w trzecim rozdziale yy, jest napisane w ósmym wierszu, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, W powiewiedzielnym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Widzimy, że człowiek ucieka, ciągle ucieka. Ucieka po prostu, bo, bo się boi. I niektórzy uciekają do tego, żeby, może wiedzieć, żona go zostawiła, coś się stało w domu, jakiś problem i tak dalej. Pójdzie po prostu do alkoholu. Problem się jeszcze większy nawarstwia. Bo y, alkohol nie zmienia człowieka na dobre, ale na złe. Wielu y, straciło coś w życiu swoim, jakaś tragedia i tak dalej. Zawiedli się na, na rodzinie, może na bracie czy siostrze, na żonie, mężu, na dzieciach i idą po prostu w złą stronę. I tutaj właśnie każdy ktoś kogoś obwinia i tak tutaj też i y, Adam kiedy Bóg go pyta, gdzie jesteś to Adam Bogu odpowiada żonę, którą mi dałeś mi i jadłem ale właśnie Bóg pyta yy, teraz nas gdzie jesteś, co robisz czy już, można powiedzieć jesteś wolny, czy Chrystus uwolni się całkowicie i chodzisz z Nim dzień w dzień czy pytasz się rano Panie Jezu, co mam dla Ciebie zrobić wiecie co, jak ja Yy, tak prześwietliłem to yy, moją modlitwę to nieraz, kiedy nie pomodlę się Panie daj mi kogoś, że, kogoś, żebym mógł powiedzieć mu o Tobie to wtedy nic nie powiem nie wiem dlaczego, ale nie powiedziałem a tyle ludzi przecież spotykam wiecie, że po prostu, że spotykam ludzi codziennie i mam z nimi możliwość rozmowienia, pytania a jakoś po prostu nie układa się dlatego bądźmy gotowi na to że to Bóg nami kieruje i działa i bądźmy też gotowi na to, żeby też nasze życie tak ustawić i tak kierować, żebyśmy po prostu dali y, Duchowi Świętemu nas działać i oczywiście nie po to żeby y, dzień spędzić y, na piciu, jedzeniu nawet bardzo dobrych rzeczy, które nas nie usiedlają, ale żebyśmy po prostu spędzili to dla Pana I właśnie Adam miał zadane pytanie, gdzie jesteś i Bóg nas dzisiaj pyta, gdzie Ty jesteś i co robisz? I tak się nieraz zastanówmy, czy bycie w tym miejscu albo robienie te, tej rzeczy jest zgodne z tym, co by Pan Jezus chciał, żebyśmy robili albo byli. Panem umierać, dla Niego żyć. 120. Hmm... tam to ta nie no sa we światsbyć wa Warto... Будзь смівошка до Jeszcze Jezus stanął przed tym progiem. 199. 199. Jezus stanął przed ТЕГО МАМ ТЦІ Bo on chce zbawić chce. Nie ma czasu daje zusa. A on chce w sercu sercu żyć. Nie з ласки кротко